Co Co ty pierdolisz? Having morning, Tak! I młody dronny! Dobra, I młody To jest Mody Młody D Hola! Hola! Nie nabierzesz mnie jak Nie muszę hula hopa do zrobienia Koła Wow Nie muszę zioło nie muszę krobów, żeby se zakręcić koło. O Narko Polo. Odkryłem nowy ląd. Wow, Lol, Kosmos, Nowy Jork, yo. Yo. YOLO Wracam tam, yo-yo. wo, -yo. Yo. Belmondo, yo. Warsaw, skład złoto. Wigity, wiggy, wigity, wiggy, wiggy, wiggy, wiggy bub, pokłon. Dwa nie chcę mi się z Wami bujać, nie chcę mi się z vami, nie można z Wami latać, bo nie można z wami boisz się, okradać, i nie boisz się okradać, nie się z vami się okradać, nie chcę mi się nie nawet mi się z, z buja. nie, nie się bujać, nie z się ufam, nie z Wami buję, nie, nie chcę mi się z Wami nie z chcę mi się nie z wami z nie chcę mi się zacząć z Wami nie z vami buję, Kamerę i Tak! I model drogi! I No i spa! Mody spa! So Staraj oczy, model ice blow! Eyes blow, so iz way! Mody low Nie mi się, nie można z wami latać Boisz się okradać I boisz się układać Nie chce mi się nie nawet Z nimi gadać Nie ufam nie ufam i Obluwam ich, obluwam ich co ich z pulami Co jest w nich nie znaczą nic. nic W ogóle nic, w ogóle nic Nie znaczą nic, w ogóle biegaj z nimi do hajba हा हा हा हा हा हा